Alienation, Japan, manga, konga, naked lunch, Hawaiian, hunt. Witam wszystkich, Gomjabar z zimowego Kobę. No, jeżeli można nazwać zimowym miasto, w którym w sumie śnieg padał przez jakieś 15 sekund. Ale padał, to się liczy. Był śnieg na święta, jakieś trzy śniegi tak spadły a potem Nowy Rok, który świętowałem dosyć oryginalnie, o czym opowiem w osobnym odcinku podcastu. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na takich wiadomościach animacyjnych, ponieważ no, dosyć dużo nowych rzeczy wiemy i dosyć nowych rzeczy się pokazało i dosyć rzeczy się skończyło, więc chciałem zrobić takie małe noworoczne podsumowanie tego, co już było i czego możemy się spodziewać. I zaczniemy z tak zwanej grubej rury. Jeżeli chodzi o animację z zeszłego roku, oczywiście nie można pominąć Evangeliona, czyli trzeciej części reekranizacji bardzo słynnego anime, yy, która w sumie yy, tak wybuchła w Japonii i bardzo szybko ucichła. Ja bym powiedział, że yy, tak by budowanie napięcia, tak zwany hype, był dosyć wysoki. Pojawiały się różne gadżety, pojawiały się reklamy, pojawiały się różne serwisy, które... które, które zmieniały nawet swój design. Z tego co wiem, to nawet NikoNikoDoga tam zmieniła swój design tak, żeby pasował do, do właśnie Ewangeliona i tak itd. Tak to było naprawdę... Te budowanie napięcia było naprawdę mocne, natomiast sama animacja, ja szczerze powiedziawszy nie wiem co o tym myśleć Ja byłem oczywiście na tym w kinie, bo nie mogłem czegoś takiego ominąć Nie powiem, że wyszedłem zawiedziony, bo, bo nie Ale to jest film, który jest kompletnie inny niż poprzednie dwie części Ja może przypomnę, że pierwsza część Ewangeliona Tego właśnie Rebuild of Evangelion, czyli, czyli reekranizacji no mniej więcej zgadzała się z serialem, czyli mieliśmy to samo, co na początku serialu, tylko tam dodali trochę ulepszonej grafiki, poprawili, poprawili jakość niektórych cięć, dodali trochę 3D i tak dalej, tak dalej. To wszystko wyglądało po prostu dużo lepiej. Druga część już kompletnie odchodziła od, od nazwijmy to, kanonu, czyli tego, co widzieliśmy w serialu. I to według mnie wszystko było na lepsze, bo główny bohater zachowywał się bardziej właśnie jak główny bohater, a nie ukrywał się cały czas pod schodami, co było dobre. No i na końcu mieliśmy też oczywiście ten całkiem duży cliffhanger, gdzie on ratuje, albo i nie ratuje Rey i, i to wszystko wybucha, eksploduje i spada jakiś inny Ewangelion skądś tam i wszystko przebija i koniec. Więc było na co czekać, naprawdę, i wszyscy mieli naprawdę wysokie oczekiwania. Nie było chyba żadnych przecieków, nawet co do zawartości. Z tego co wiem, to na przykład jak był trailer pokazany w Tokio na budynku, to tam się zabrał naprawdę duży tłum przed tym wyświetlaczem, takim przed tym telebimem, tam i tam wszyscy oglądali, zachwycali się tym trailerem, więc hype był naprawdę, naprawdę duży. Sam film jest kompletnie inny niż byśmy się spodziewali tego, jest bardziej spokojny nie ma tej takiej walki nie ma zbyt dużo jakiegoś takiego napięcia, początek jest w ogóle, wprowadza nas w świat który jest w ogóle inny niż, niż byśmy się spodziewali można nawet powiedzieć, że to jest takie ujęcie w ogóle z, a, z alternatywnego punktu widzenia, czy tam z alternatywnej linii czasu nie chcę za dużo spoilować bo w sumie nie można powiedzieć nic o tym filmie bez zrobienia jakichś dużych naprawdę spoilerów, bo scenariusz jest w ogóle inny niż byśmy się tego spodziewali. Dodam tylko, że duży element położono oczywiście na tym takim romansie głównego bohatera Sindiego z Kaoru, czyli z tym drugim męskim bohaterem, który się, pilotem Ewangeliona, który się pojawia. Już na końcu drugiego filmu i tutaj wszystkie małe Japonki, które uwielbiają gatunek właśnie BL, czyli, czyli boys love, tam normalnie gryzły w kinie oparcia foteli przed nimi, więc to jest dużo czasu w filmie poświęcone właśnie na, na ten motyw. Więc mamy takie naprawdę mocne boom na początku, potem ten film zwalnia bardzo... Zamienia się w taki kurczę romans psychologiczny, w sumie trochę. Na końcu trochę z przytupem kończę, ale też bez jakichś rewelacji. Więc jeżeli spodziewacie się, nie wiem, półtorej godziny walki robotów i, i, i jakichś wybuchów, eksplozji, fajerwerków, to możecie być lekko zawiedzeni tym filmem. Natomiast jeżeli spodziewacie się rozwoju psychologicznego bohaterów i, i tak jakby relacji między nimi, to jest to dosyć dobry kawałek animacji. Ja osobiście po drugiej części byłem pod naprawdę dużym wrażeniem i sądzę, że jakbym poszedł na nią do kina, to bym z niego wyszedł w takim stanie: Ło, to było super i, i gadanie o, o szczegółach i o walkach i tak dalej. Natomiast z tej części wyszedłem w takim, w takim, o, no, fajny film generalnie i, i co będziemy jeść na obiad? To, to nie jest dobrze. Ja sądzę, że y, ta część mogła trochę zepsuć ten gatunek i. i i tak, aby trochę markę yy, zepsuć. No, ale to jest moja opinia. Ja mu dam pół kucha. Warto to zobaczyć, ale może nie przemówić do dużej części yy, fanów. Kolejną rzeczą, którą mogliśmy zobaczyć, to jest yy, animacja Chuni Studia Kyoto Animation, czyli ona jest chora na chorobę wieku gimnazjalnego, ale mimo wszystko chce miłości. Tytuł jest tak skomplikowany, że już bardziej się chyba nie dało. No i ta animacja się skończyła i od razu dostajemy wiadomość od studia Kyoto Animation o nowej rzeczy, czyli o Tamako Market. i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo w sumie w produkcji tej animacji spotkała się ta sama drużyna, która robiła K ona. Czyli mamy ten sam design postaci, tego samego reżysera chyba i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę wygląda jak K-On. Jak zobaczycie zapowiedź, którą zamieszczę pod podcastem, to jest naprawdę K-On. kropka w kropkę. Zarówno jeżeli chodzi o klimat, jak i, i, i, i bohaterów, bo mamy taką dziewczynę, która jest córką producentów moci. Moci to są takie japońskie słodycze zrobione z mąki ryżowej, takie kruchy. No i ona ma oczywiście dwie czy tam trzy inne koleżanki, które wyglądają w sumie, jakby je poskładać do kupy, jak bohaterki Keiona, tylko że tym razem biorą udział w klubie, który się zajmuje rzucaniem tych takich patyków przed zespołami dentymi. Ja nie wiem jak się to nazywa, ale wiecie o co mi chodzi. No i generalnie to będzie anime o ich tam codziennym życiu, ale głównym motywem w tym, w tym serialu jest tak zwany Co to jest Shotengai? Shotengai to jest taka ulica sklepowa, która się składa z wielu różnych tam sklepów, między innymi właśnie z tego sklepu, który sprzedaje moci. Gdzie ta główna bohaterka jest córką Natomiast pojawia się masa różnych takich bohaterów pobocznych Którzy właśnie są z tych różnych tam kwiaciarni, spożywczaków i tam innych sklepów w tym siotęgaju. No i główny taki element nazwijmy to komediowy, czyli bardzo dziwny ptak, który mówi taki okrągły, który sam wygląda jak taka ryżowa klucha co najpewniej było ich zamiarem czyli designerów postaci ukazał się już pierwszy odcinek który ja sobie obejrzałem i nie zawiodłem się, bo jest tak niesamowicie jak to Japończycy mówią fua fua i, i ciepło i jak pire ziemniaczane jak kejon więc jeżeli jesteście fanami tego gatunku yy, i fanami keyona i tych klimatów to nie powinniście być zawiedzeni to polecam. Jeżeli już macie dość takich takich opowiastek grzejących serducha, to, to nie polecam. Ja temu dam półkułka, no i zapraszam do oglądania. Ciekawym trendem w tym nadchodzącym sezonie seriali animowanych jest również to, że pojawiło się przynajmniej kilka serii, które mają bardzo, bardzo krótkie odcinki bo tam 3 czy 4 minuty. Mamy więc na przykład Yamano Susume, które ma zachęcać do wspinaczki górskiej i jest sponsorowane przez producentów sprzętu górskiego, czy takie komediowe Man Girl, które opowiada o jakichś takich nazwijmy to edytorkach mangi zakładających nowy magazyn itd. itd. Tych serii jest kilka. No i to jest takie takie dosyć ciekawe zjawisko w tym sezonie, uważam. Poza tym, poza tym w sumie nie nie widziałem nic takiego, co by mnie jakoś specjalnie zachęciło do oglądania, może się coś jeszcze pojawi. Mamy oczywiście kontynuowany z poprzedniego sezonu bardzo dobry Psychopas, do którego dalej zachęcam, bo im dalej w las, tym jest lepszy. Bardziej ekscytujące rzeczy dzieją się natomiast w światku animacji pełnometrażowych, bo mamy aż cztery zapowiedziane filmy pełnometrażowe na przyszły rok do tej pory No i oczywiście na początek trzeba wymienić dwa filmy studia Ghibli zapowiedziane na lato przyszłego roku, co jest naprawdę niesamowite i zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie, bo pierwszym filmem jest Kazetachiny, czyli film reżyserii Hayao Miyazakiego, nowy który ma opowiadać o twórcy słynnego samolotu myśliwskiego, Mitsubishi Zero. Natomiast jeżeli wejdziemy na stronę Ghibli i poszukamy sobie informacji o tej animacji, dostaniemy tylko plakat, na którym nie ma głównego bohatera, nie ma również samolotów. Więc mamy jakąś bohaterkę, która maluje obraz, ubrana w takie ubranie z epoki, nazwijmy to. Co by w ogóle nie sugerowało tej tematyki? I to jest naprawdę dobry znak według mnie, bo nie dostaniemy takiej historii... A, twoja podstawowa historia o człowieku, który zbudował samolot. Tylko dostaniemy coś w stylu... Nie wiem, porco rosso może. Więc to jest naprawdę dobry znak. I naprawdę czekam na ten film. Oczywiście wiem na jego temat trochę więcej niż mogę powiedzieć. Zwrócę tylko waszą uwagę na to, że Hayao Miyazaki bardzo lubi samoloty i wszystkie takie maszyny latające czego dowód żeśmy mieli zarówno w Nausice, jak i w Lapucie, jak w Porco Rosso właśnie no i myślę, że w tym nowym filmie również będzie na co popatrzeć Drugim oficjalnie zapowiedzianym przez Studio Ghibli filmem jest Kaguya Himeno Monogatari wyreżyserowany przez Isao Takahate no, i tutaj mamy taką bardzo standardową rzecz. Bo mamy ekranizację jednej z najbardziej znanych i najbardziej starych japońskich takich nazwijmy to protofantastycznych opowieści o, o księżniczce z bambusa. Nazwijmy to. No, a z plakatu, który pojawił się na stronie Ghibli, właśnie, wynika, że styl realizacji będzie taki podobny do tego co widzieliśmy w moi sąsiedzi Amadowie więc to może naprawdę fajnie współgrać z zawartością i to też jest animacja, na którą będzie warto pójść do kina Kolejną rzeczą, która ma ukazać się w przyszłym roku jest film Makoto Shinkaya, nowy, który również został zapowiedziany dosyć niedawno Nazywa się to Kotonoha no Niwa, czyli Ogród Słów, nazwijmy to i z tego co wiemy od samego reżysera, z jego bloga, i powiedzmy z plakatu, można się spodziewać, osadzonej w aktualnych realiach, takiej historii o miłości, słowach, ich znaczeniu itd. itd. No i właśnie na plakacie widać bardzo rozpoznawalny taki styl właśnie Makoto Shinkai, również jeżeli chodzi o design postaci, to w tym wypadku wrócił raczej do tego takiego stylu znanego ze swoich wcześniejszych animacji, gdzie te postacie są takie bardziej dorosłe, a mniej przypominają właśnie styl rysowania studia Ghibli. To może dosyć dobrze pasować do tej tematyki no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy będzie ten film wypuszczony i jak długi będzie czy można go będzie zobaczyć w kinach, czy tylko na, na DVD w internecie wspominam o internecie dlatego, że y, wszystkie filmy właściwie Makoto Shinkaya zostały ostatnio dodane do bazy iTunesa więc można przynajmniej w Japonii ściągnąć je bezpośrednio na komputer bez kupowania płyty DVD, co jest bardzo ciekawe bo w sumie baza animacji iTunes jest taka sobie, więc jeżeli tylko ilość tych animacji się tam powiększy, to, to tylko lepiej. Nie ma na przykład w ogóle animacji studia Ghibli na iTunesie japońskim nawet, więc, więc to jest trochę niefajnie. Ten ruch Comics Wave, czyli studia pod skrzydłami, którego produkuje właśnie swoje animacje Makoto Shinkai, jest więc bardzo pozytywny i ja bym jeszcze chciał tylko, żeby te filmy również pojawiły się do ściągnięcia na europejskiej wersji iTunes'a. Kolejną rzeczą, o której chciałem mówić, jest film również zapowiedziany na przyszły rok. To się nazywa Majoko Kyodai no Yoyo to Nene, czyli po naszemu magiczne rodzeństwo Yoyo i Nene. Jest to rzecz stworzona przez połączone siły studiów Star Child UFO Table, to drugie jest bardzo, bardzo znanym studiem animacyjnym, który m.in. robił ostatnio serię Fate Zero, czy na przykład film Gyo. Tym razem właśnie robią film pełnometrażowy. No i mi się udało przeprowadzić taki mikrowywiad z osobą, która wie więcej na ten temat. Uwaga, zaraz będziecie świadkami mojego bardzo łamanego japońskiego i równie łamanej próby przetłumaczenia tego, co mówi mój rozmówca. Zacznijmy może od bardzo krótkiego przedstawienia się Jak ja mam się przedstawić? Nazywam się Otsuka Eiji i jestem szefem firmy, która zajmuje się oryginalną historią na podstawie której zostało zrealizowany w firmie Majokko Zajmijmy się może najpierw bardzo podstawową sprawą. Dla jakiej grupy wiekowej ten film został stworzony? Jeżeli chodzi o nadchodzący film animowany, to dobrze nie wiem. Natomiast na początku była to manga wydawana w takim dosyć kultowym magazynie Rue i moje biuro zajmowało się właśnie tworzeniem tak zwanego sekajkanu, czyli całego świata przedstawionego do tej mangi. Problem był taki, że stworzony świat okazał się na tyle duży, że nie było jakiegoś artysty, mangaki, który by się chciał tym projektem zająć. No i w końcu ten artysta, który stworzył ten, ten świat przedstawiony nazywający się Hirarin, sam stworzył małe, krótkometrażowe mangi, które właśnie w tym magazynie były publikowane, a potem zostały opublikowane w tak zwanych tankobonach, czyli w tych takich e, książeczkach zbierających je wszystkie razem. I je właśnie zauważył producent obocki ze studia Star Child, który uważał, że można to bardzo ładnie zekranizować. No i zaczęły się rozmowy, które trwały ponad 3-4 lata e, właśnie ze studiem UFO Table odnośnie właśnie realizacji tego. Jeśli chodzi o cel wiekowy, no właściwie można to określić, że wszyscy, którzy odpowiadają na ten tak zwany gatunek Moe, czyli tych właśnie słodkich dziewczyn, czy też właśnie fanowie tego magazynu Ryu, ewentualnie grupy, które dobrze reagują na filmy Studia Ghibli również powinny dobrze odpowiedzieć na ten film, co jest nies niesamowicie właściwie straszną rzeczą. W tym miejscu chodzi oczywiście o dwa firmy Studia Ghibli, które mają wyjść w przyszłym roku. Kiki no, Ano, ano, Deta no, Jak Majokko prezentujemy się my w porównaniu to, z jest? Kiki, Studia Ghibli czy na przykład Madzika Madoka. Hmm, mono to i temo, i waylyo, no to item i no na jeśli porównywać to z innymi właśnie japońskimi animacjami zawierającymi takie magiczne dziewczyny nazwijmy to, na przykład Sailor Moon czy, czy właśnie Magika Madoga, no to jest to coś zupełnie innego, bardziej podobne właśnie do literatury dziecięcej europejskiej literatury dziecięcej czyli właśnie takich czarownic z książek dla dzieci i w sumie od początku chcieliśmy zrealizować właśnie coś takiego jako powiedzmy książkę natomiast potem zrobiła się z tego manga, zrobiła się z tego anime no i właśnie w tym filmie też bardzo czuć właśnie to, że jest to przeznaczone raczej dla młodzieży i oparte na literaturze dziecięcej Czy trudno jest zrealizować film animowany zawierający elementy właśnie magiczne? To raczej pytanie do animatorów Natomiast oni sami mówili raczej, że praca nad, tym, nad tą animacją była dosyć fajna A jeżeli chodzi właśnie o sprawę historii, sprawę scenariusza To czy tak samo jak na przykład w Harrym Potterze trzeba było realizować jakieś takie zasady że na przykład nie można używać magii do tam 17 roku życia czy coś takiego, bo inaczej, no, wydaje się, że te magiczne dziewczyny będą wszystko potrafiły, no w końcu potrafią używać magii. Ja. Sama magia nie jest głównym elementem historii. Raczej oryginalna manga skupia się raczej na takim bardzo ciekawym, magicznym, dziwnym świecie, który właśnie też jest bardzo fajnym elementem nadchodzącej animacji. Bardzo ciekawe jest właśnie też to, że animatorzy postanowili bohaterów właśnie z tego magicznego świata przenieść do świata realnego, co też jest dosyć oryginalnym punktem tego filmu. Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten film w kinach? Film y, będzie pokazywany w Japonii pod koniec sierpnia i no, dobrą i złą informacją jest to, że w miesiąc wcześniej będą pokazywane filmy studia Ghibli. Ja osobiście mam nadzieję, że niektórzy z widzów pomylą się i pójdą na nasz film zamiast na studia Ghibli, co jakby moi producenci się dowiedzieli, że takie rzeczy że opowiadam, to podejrzewam skróciliby mnie o głowę. A to, a to Europa to Amerika... Czy możliwym będzie, obejrzenie tych filmów również W Europie? w w Europie? w no tym razem zaplanowana jest równoczesna premiera tego filmu wzdłuż całej Azji. Natomiast nie ma jakichś takich konkretnych planów premiery tego filmu w Europie w najbliższym okresie. Natomiast nie jest to oczywiście spowodowane tym, że sami animatorzy, czy sami producenci nie chcą pokazywać tego filmu w Europie, bo oczywiście chcą. Mierzą powiedzmy w ten sam rynek, który otworzyło Studio Ghibli i swoimi filmami, czyli takim, taki rynek filmów animowanych dla młodzieży i e, dzieci. Jedną z przyczyn, dlaczego studio Jufołowej zmieniło również swój styl rysowania i styl produkcji, e, jest właśnie to, że patrzą właśnie na rynki zagraniczne i chcieliby, m, nie wiem, stworzyć animację taką, która sprzedawałaby się e, właśnie za granicą również. Bo, no, trzeba powiedzieć, że aktualnie animacja raczej nie sprzedaje się zbyt dobrze, japońska animacja nie sprzedaje się zbyt dobrze właśnie za granicą. Dziękuję bardzo. Od marca pojawi się jeszcze w internecie więcej informacji na temat tego filmu. Rozumiem, dziękuję bardzo. Tak więc w skrócie wygląda sprawa filmu pełnometrażowego Madzioko, który ma ukażeć się w sierpniu, co jest dosyć fajne, ponieważ takich informacji oficjalnie jeszcze nie ma. Jesteście pierwszymi, którzy wiedzą takie rzeczy. Możecie teraz dumnie wypiąć pierś. Albo dwie. Na koniec jeszcze chciałem e, taką dosyć ciekawą rzecz wam zaserwować, ponieważ udało mi się znaleźć pierwszy zespół e, japoński rokowy, który mogę słuchać nie zgrzytając zębami przy tym. Więc na zakończenie tego odcinka chciałem wam kawałek ich muzyki puścić. Jest to taki, takie demo, które oni mają na swojej stronie. Ja zapraszam właśnie na ich stronę. Yellow Studs się nazywają. No i oczywiście na kolejny odcinek mojego podcastu. Do zobaczenia! Gum Ya yeah, yeah, yeah!